Tak, generalnie ludzkość rozumie pokój. Możemy też dodać taką definicję, że pokój to również harmonia pomiędzy osobami, pewna zgodność, jak również możemy dodać, że to jest harmonia wewnątrz człowieka z samym sobą. To, to jest również pokój i głównie na tym rodzaju pokoju, na tym pokoju wewnętrznym się dzisiaj skupię, bo wiecie, tak jest z pokojem wewnętrznym, jeśli ty masz pokój, jeśli ty chodzisz w pokoju, to łatwiej ci jest chodzić w pokoju z innymi, prawda? W zasadzie tutaj się zaczyna pokój. Gdyby tak naprawdę w każdym sercu człowieka był pokój, panował pokój, to nie byłoby żadnych wojen, nie byłoby żadnych konfliktów, prawda? I Biblia też się na tym skupia, że ona troszeczkę mówi na temat pokoju między ludźmi, pokoju między e, narodami również. Ale ona się głównie skupia, Biblia się głównie skupia na pokoju wewnątrz człowieka, bo jeśli tu będzie załatwiona sprawa, to będzie również załatwiona sprawa między ludźmi. I w Biblii na określenie pokoju funkcjonują dwa słowa głównie. Pierwsze słowo greckie eirene, od tego, od tego słowa pochodzi imię Irena. I ono jest rozumiane właśnie przede wszystkim jako brak konfliktów, nieobecność wojny, spokój. No i właśnie to, to słowo eirene, ono wywodzi się jakby z, z języka greckiego, więc z kultury greckiej i głównie w ten sposób roz, rozumiano tam pokój. Natomiast w Starym Testamencie funkcjonowało słowo shalom i to jest już dużo szerszy termin niż tylko brak konfliktów. Właśnie bo świat, bo prawda, ludzkość rozumie pokój przede wszystkim jako brak czegoś, czyli brak konfliktów, brak jakichś niepokojów i tak Natomiast hebrajski szalom rozszerza to bardziej, że to nie tylko jest brak czegoś, brak konfliktów, ale również coś pewne, więcej. Jest to pewna rzeczywistość, za którą stoi Bóg. Pewna substancja, pewna, pewne coś, za czym Bóg stoi. I w tym się zabiera również słowo pokój. I też musimy pamiętać o tym, że mimo, że często, gęsto, znaczy w zasadzie Nowy Testament jest napisany w Grece, prawda, że w zasadzie to słowo eirene jest tłumaczeniem słowa szalom. Tak więc jeśli słuchamy na przykład, kiedy Jezus mówi do uczniów pokój wam i tam pisze Eirene, to tak naprawdę Jezus w oryginale mówił szalom wam. I o tym warto wspomnieć. Dlatego głównie się skupię na słowie szalom, ponieważ myślę, że ono jest takim najszerszym, no w zasadzie głównym słowem, które określa pokój w Biblii. Więc co jeszcze oznacza słowo szalom? Słowo szalom oznacza być pełnym, w pełni zaspokojonym, zadowolonym. Słowo szalom oznacza być bezpiecznym. Oznacza również być zdrowym. Oznacza, jak wspomniałem o tym wcześniej, być w harmonii z samym sobą i z innymi. Słowo szalom również oznacza być bez lęku i stresu. Oznacza również być w odpoczynku. I również oznacza mieć dobroty, być osobiste powodzenie. To jest słowo szalom, tak więc szerokie pojęcie, jak widzicie. I słowo szalom dla Żyda było czymś bardzo ważnym, niosącym wiele treści. I ja mam nadzieję, że dla nas też słowo szalom będzie oznaczało wiele, kiedy to słowo usłyszymy. I w Izraelu było tak, że zamiast dzień dobry lub do widzenia pozdrawiano się szalom. I wiecie, to jest ważne też o tyle, że de facto Żydzi pozdrawiali tylko siebie. Szalom. Czyli wierzących w Boga Izraelitów do wierzący mówili szalom. Natomiast do Samarytan, do, do tych, którzy uznawali za niewiernych, to raczej mieli na ustach bardziej przekleństwo niż jakiś dzień dobry, czy zwłaszcza szalom. Ponieważ słowo szalom oznaczało między innymi to, że słowo błogosławieństwa po prostu dla kogoś. Jednocześnie w tym dzień dobry zawierało się błogosławiecie i życzę Ci tego wszystkiego, co szalom zawiera. O czym mówiłem wcześniej. Tak więc, gdy spotykano kogoś po długim czasie zwłaszcza, lub gdy ktoś wybierał się dalej w podróż, mówiono idź i niech szalom będzie Również apostoł Paweł, kiedy pisał do kościołów, i Adaś to na początku cytował, łaska i pokój od Boga dla was. To właśnie apostoł Paweł był Żydem z pochodzenia i w nim tkwiło to szalom. Więc kiedy on posyłał słowo łaska i pokój, to on miał na myśli właśnie szalom i do tego jeszcze dorzucał łaskę. Tak więc w tych pozdrowieniach Pawła to nie było same tylko dzień dobry, cześć i tak dalej, prawda? Tylko było życzenie błogosławieństwa. I to było jednocześnie, kiedy apostoł, skoro apostoł Paweł w ten sposób się witał i, i zostało to zawarte w Biblii, również jest to pozdrowieniem od Boga, prawda? I również kiedy aniołowie byli posłani przez Boga, nawiedzali ludzi, witali ludzi szalom. Tak było na przykład, kiedy anioł nawiedził Gedeona, czasami się tłumaczy słowo szalom, nie bój się, ponieważ tym zawiera się również błogosławieństwo szalom, błogosławieństwo pokoju. Więc przestań się bacz, nie bój się. W tym zawierało się również szalom. Księdze sędzi w księdze sędziów w szóstym rozdziale 23-24 wersecie mamy to opisane, kiedy do Gedeona przybywa anioł i mówi mu szalom. Gedeon był tak pod wrażeniem, jakby tego pozdrowienia, że zbudował ołtarz panu i nazwał go Jachwe Szalom. Jachwe moim pokojem. Również w księdze Daniela, kiedy do Daniela przybył anioł, również ten go przywitał szalom Tobie, nie bój się. W tym zawiera się również słowo szalom i my tu już zaczynamy odkrywać, że jak czymś przeciwstawnym do pokoju jest strach. Również Gabriel, kiedy zwiastował Marii, my musimy pamiętać, że ma, my mamy w Ewangelii w Grecy zapisane, ale Maria funkcjonowała w kulturze hebrajskiej, mówiła po hebrajsku, armejsku, więc kiedy anioł ją nawiedził, szalom Tobie, Mario, znalazłaś łaskę u Boga. Również kiedy aniołowie ogłaszali narodzenie Jezusa, tam było, brzmiało chwała na wysokości Bogu, a na ziemi szalom ludziom, do których ma upodobanie. Również kiedy Jezus jest nazwany księciem pokoju, jest nazwany księciem szalom. W Mateusza, kiedy Jezus mówi: Przyjdźcie do mnie, a ja wam dam ukojenie, oznacza: Przyjdźcie do mnie, a ja dam wam szalom. Dlatego tyle tak cytuję, ponieważ ważne jest, żeby to słowo zabrzmiało w naszych uszach, że Bóg ma szalom dla każdego, że Bóg ma pokój dla każdego i w tym pokoju zawiera się coś więcej. Wiecie, to jest tak, że jeśli, i dlatego się skupiam troszeczkę na, na wnętrzu człowieka, ponieważ kiedy we wnętrzu człowieka, kiedy wnętrzu człowieka jest w harmonii, jest uspokojone, wtedy również i to, co na zewnątrz się porządkuje. Dlatego to jest tak ważne, to co się dzieje w tobie. To, co się dzieje w Twoim wnętrzu, czy jest tam pokój, czy konflikty i niepokoje. W Ewangelii Jana 14, rozdział 27, werset, czytamy Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Nie jak świat daje, ja wam daję, niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Tu znowu widzimy to przeciwstawienie pokoju strachowi. I znowu Jezus mówił, pamiętamy w oryginale, szalom zostawiam wam, szalom mój daję wam. Nie jak świat daje. Więc tutaj Jezus określa, że pokój Boży różni się jednak od tego pokoju rozumianego przez świat. Tak więc możemy tutaj powiedzieć, że właśnie Boży pokój w odróżnieniu od pokoju takiego światowego różni się tym, że to nie tylko brak czegoś, ale to również doświadczenie czegoś. To jest doświadczenie po prostu nieba. I Boży pokój, to co musimy rozumieć, ma różne poziomy. I możemy być napełniani Bożym po pokojem cały czas, tak samo, bardziej i bardziej i bardziej, tak samo jak na różnym poziomie możemy być napełnieni Duchem Świętym. Boży pokój może być tak intensywny, że po prostu możemy się w nim zatracić. I to, co na zewnątrz, nie musi nas ruszać w ogóle. Ponieważ Jezus był księciem pokoju, On sam ten pokój prezentował. Sobie. I zobaczmy sobie dwa takie fragmenty, kiedy Jezus, to był taki moim zdaniem ekstremalny pokój, w którym Jezus chodził, ale w którym również my możemy chodzić. Ewangelia Łukasza 4, 25 30 Prawdziwie zaś mówię wam, wiele było wdów w Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo było zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak iż był wielki głód na całej ziemi, a do żadnej z nich nie został posłany Eliasz tylko do wdowy w serepcie Sydońskiej i było wielu trendowatych w Izraelu za Elizeusza, proroka, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman Syryjczyk. I wszyscy w synagodze słysząc to zawrzeli gniewem. I powstawszy, wypchnęli go z miasta i wywiedli go aż na szczyt góry, na której miasto ich było zbudowane, aby go w dół strącić. Lecz on przeszedł przez środek i oddalił się. To jest normalny pokój. Wiecie, Jezus powiedział coś, co obrażliwie zabrzmiało w uszach Żydów. Go słuchali, byli tak wściekli, że go wyprowadzili i chcieli go strącić w dół. Natomiast Jezus był tak pełen pokoju, po prostu przeszedł pomiędzy nich i oddalił się, jak mówi Pismo. I nikt nie śmiał podnieść na Niego ręki. To jest właśnie siła pokoju, w którym chodził. I my w takim pokoju również możemy chodzić. W Ewangelii Marka 4, 35, 41 jest opisana inna sytuacja. Tych sytuacji było kilka, ale ja opiszę tylko dwie. No, znany fragment uciszenie burzy, prawda? 35, 41.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 I rzekł do nich, czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to jeszcze wiary nie macie? I zdjął ich strach, wielki, mówili jeden do drugiego, kim więc jest tenżej wiatr i może są mu posłuszni. Więc my widzimy, że tu z kolei jest tak pełen pokoju, że kiedy szalała burza, której się bali doświadczeni rybacy, on po prostu sobie spał, kompletnie tym faktem nieporuszony: że coś tam kołysało, coś tam błyskało i tak dalej. Tak więc my również możemy być właśnie pełni pokoju, mimo że w koło będzie szaleć burza. De facto ten pokój często jest naszym zabezpieczeniem, bo kiedy jesteśmy w panicy, kiedy jesteśmy właśnie, tak jak ci uczniowie, to często robimy, czy też wykonujemy ruchy, które gubią nas. Panika pcha nas w przepaść. Pokój prowadzi nas do bezpiecznego miejsca, ze bez względu na to, w jakim miejscu aktualnie jesteśmy. Tak więc Boże, pokój jest bardzo ważny. Tak jak już wspomniałem, Boży pokój zaczyna się w Twoim wnętrzu i nie pochodzi z zewnątrz. Możesz chodzić w Bożym pokoju wbrew konfliktom z zewnątrz. Jan 16:33 pisze To powiedziałem Wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Więc Jezus obiecał coś, obiecał, że na świecie ucisk mieć będziemy, ale pozostawił pewną broń. Tym, tą bronią jest pokój. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Tak więc Boży pokój może sprawić, że będziesz nieporusz, mimo tego, że coś z zewnątrz próbuje wściekle ciebie atakować. My również wiemy, że pokój jest określony jednym z owoców ducha. Galacjan 5, 22-23 tam czytamy owocem zaś ducha jest, pamiętacie? Miłość, radość, pokój jest na trzecim miejscu niejako, tak, wymieniony. I tutaj w greckim oryginale słowo duch w pierwotnych wersjach był pisany bez bezrodzennika, z małej litery. To jest o tyle ważne, że tak naprawdę tłumacz, dopiero w IV wieku słowo duch zaczęto pisać z wielkiej litery, bo to jest o tyle ważne, że tłumacz już określił, że duch to jest duch święty. Natomiast oryginał tego nie określał. Jeśli było pisane Duch z małej litery, to mogło oznaczać ducha ludzkiego, to mogło oznaczać ducha świętego, jak również słowo duch z małej litery oznaczały pojedyncze działanie, doświadczenie, działanie ducha świętego. To jest o tyle też ważne, że wie, wiecie, jednym z jakby z symptomów, czy doświadczeń ducha świętego, kiedy uwielbiamy Boga chodzimy z Nim, kiedy modlimy się, jest po prostu nadprzyrodzony pokój, który może nagle pojawić się w naszym wnętrzu. To właśnie z jednej strony jest tak, że czasami po prostu Boże na ciebie spłynie, a czasami Boży pokój będziesz musiał zadbać. Jak i z radością. Czasami radość na ciebie spłynie w jakiś nie, nie, nie, niesamowity sposób, a najczęściej to jednak radość musisz pielęgnować. Tak samo jest, że wiara czasami na ciebie nagle się pojawi w twoim wnętrzu, nie wiadomo skąd, ale najczęściej wiarę musisz pielęgnować i... I dbać o nią, żeby ona rosła w tobie. Tak samo jest z Bożym pokojem. Tak więc czasami Boży pokój to jest doświadczenie po prostu obecności Ducha Świętego. Ale najczęściej potrzebujemy po prostu zadbać o ten pokój w naszym wnętrzu. I tu jest ważne, żeby zadać sobie pytanie, czy jestem nękany w środku konfliktami, czy, czy czujesz się dobrze z sobą. To jest wyznacznikiem tego, czy, czy, jest, czy chodzisz w pokoju. Czy czujesz się dobrze z innymi, czy też jakoś niewygodnie? To też, to też może być symptom tego, że, że twój pokój jest niedopełniony. I to pomoże ci odpowiedzieć na pytanie, czy, czy masz jakieś niedostatki, jeśli chodzi o chodzenie pokoju. I pokój w nas może mieć właśnie, tak jak powiedziałem, równą in, różną intensywność, różny stopień. Na przykład w Mateusza 10, 11, 13 czytamy, kiedy Jezus posyłał uczniów, a do któregokolwiek miasta lub wioski wejdziecie, dowiadujcie się, kto jest w nim godzien, i tam pozostańcie aż do swojego odejścia. A wchodząc w dom, pozdrówcie go. Jakie pozdrowienie już mówiliśmy? Szalom. A jeśli to dom godzien, niech wstąpi nań pokój wasz. A gdyby nie był godzien, niech pokój wasz wróci do was. To jest niezwykły fragment z wielu względów. Moglibyśmy długo o nim pewnie mówić. Tu pierwsze, co co trzeba powiedzieć, to to, że tu słowo dom jest użyte ojko i chodzi o ludzi, o domowników. Tak więc ten pokój nie ma stąpić na ścianach, na, na podłogach i tak dalej, ale po prostu na ludzi. Tak więc to jest niezwykłe, bo to już nam mówi, że pokój, człowiek pełen pokoju zarazi tym pokojem innych. Ja tego, wiecie, dos, doświadczyłem osobiście. Ktoś się mnie pytał, kiedy dlaczego jestem taki spokojny. Po prostu ten pokój winać. I to nie chodzi o to, że ktoś ma jakiś, powiedzmy, flegmatyczny charakter, ale po prostu jest coś takiego, że kiedy Boże pokój panuje w tobie, to ludzie to odbierają również na poziomie, nie wiem, to w ciele widać. Być może to się przejawia w rozluźnionych mięśniach, nie wiem, w uśmiechu, pewnie jakoś tak, że po prostu samo ciało mówi, jeśli się dobrze przyjrzysz, czy chodzisz w pokoju, czy nie. Pamiętam takie świadectwo też Dereka Prinsa, kiedy był na wojnie, Ktoś kiedyś mu powiedział, kapralu Princek, ja się cieszę, że ty jesteś z nami. Wiecie, ten człowiek był niewierzący, niewierzący ale pokój, który bił, bił z Dereka Prince'a, po prostu jego samego uspokajał. W ogniu wojny, w ogniu konfliktu, wiecie, groźby śmierci. Tak więc Boży pokój może być zaraźliwy, Boży pokój może być równą intensywność. I opę był coraz intensywniejszy w naszym życiu. Ale wiecie, to jest tak, że my jesteś, jesteśmy niedoskonali i czasami ten pokój z nas przecieka. Są, są gdzieś jakieś dziury w naszym wnętrzu i ten pokój czasami na, nam ucieka i potrzebujemy stale się tym pokojem napełniać. I to jest z jednej strony normalne, to, to nie jest coś drożnego, to nie jest jakiś grzech. No po prostu tacy jesteśmy. I co możemy zrobić, żeby chodzić w moim pokoju jak sprawić, żeby ten pokój będzie coraz intensywniejszy? Właśnie... To, co chyba wspomniałem, to człowiek pełen pokoju, to niekoniecznie ktoś, kto zachowuje się spokojnie, jest miły, niekonfliktowy, uczynny i tak dalej. Czasami ludzie zakładają maski, na zewnątrz sprawiają wrażenie spokojnych, a w środku trzecia wojna światowa. Konflikt za konfliktem, który jest po prostu tylko tłumiony. Tak więc to nie do końca jest tak, wiecie, że człowiek pełen pokoju to ktoś, kto jest spokojny, siedzi, wiecie, on może sobie spokojnie siedzieć, a my nie wiemy, jaka wojna w nim. I potrzebujemy sobie zdawać w tym sprawę, również z tego względu, żebyśmy byli na tyle wrażliwi, żeby to wychwycić. W przeciwną stronę, to, że ktoś jest porywczy, wiecie, pełno go wszędzie i tak dalej, nie oznacza, że to człowiek bez pokoju. To jest tak, że owoce ducha, one wspomagają się nawzajem. Jeśli ktoś jest radosny, to łatwiej mu chodzić w pokoju. I, i właśnie to, co też powiedziałem, że to, że nie chodzisz w pokoju, to może nie objawi się od razu, może nie zawsze ktoś dostrzeże, że, że masz napięte mięśnie, twarzy, ramiona i tak dalej, ale ciało zareaguje chorobą nawet po 20 latach. Także musimy sobie również wziąć pod uwagę to, że pokój jest ważny dla twojego zdrowia. I teraz właśnie jak zachować pokój? Izajasz 26,3 jak zacząłem studiować jakby kwestię pokoju, to było tak wiele tego, że musiałem tam poskracać, więc ja tylko wybrane myśli na ten temat e, e, e, rzucę. 26.3. Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Pokój mówię, mówię, bo tobie zaufam. My widzimy, ja tu widzę dwa klucze dochodzenia w pokoju. Pierwszy to jest stały umysł, a drugi zaufanie Bogu. Tak jak podawałem te przykłady Jezusa, kiedy On, dlaczego On był taki pełen pokoju w zasadzie? Zarówno wtedy, kiedy przechodził się pomiędzy ścieczonym tłumem, jak i wtedy, wtedy, kiedy no, może szalało, wraz z morzem szaleli uczniowie, a Jezus był pełen pokoju. Myślę, że dlatego, że Jezus po prostu wiedział, miał kierunek i cel w życiu. I to jest pierwszy punkt. Jeśli znajdziesz swój taki specyficzny kierunek i cel w życiu, który Bóg ma dla ciebie, to masz większe szanse na to, aby chodzić w pokoju. Ponieważ Jezus wiedział, dokąd idzie, dokąd zmierza, tak samo jak wiedział, on, on po prostu wiedział w swoim wnętrzu, że przeprawia się przez jezioro galilejskie, tam czeka na niego legion demonów, z którym trzeba się rozprawić. I dlatego on był pełen pokoju. Okej, okay, buja się, ale ja i tak dążę do celu, do celu, którym jest wypędzenie tego demona, tego legiona demonów. Tak więc, kiedy jesteś skupiony na celu, który Bóg ma dla ciebie, łatwiej ci chodzić w pokoju. Również, kiedy wiesz, że Bóg ma dla ciebie jakiś cel, jakiś plan, bardziej jesteś w stanie wierzyć, że Bóg ma kontrolę nad tym, co się dzieje w twoim życiu. Wiecie, my się często niepokoimy dlatego, bo mamy wrażenie, że Bóg traci kontrolę nad naszym życiem. Co oczywiście jest halucynacją, co, co nie jest prawdą. Bóg nie traci kontroli ani na chwilę. Po drugie, Wiedz, że Bóg troszczy się o ciebie i nie martw się. Zmartwienie, troska to jest coś, co chyba najbardziej zabija pokój w twoim wnętrzu. I Filipian 4, 6, 8, przeczytajmy sobie, też znany fragment. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, Strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest na i godne pochwały. Specjalnie przeczytałem ten werset ósmy, ponieważ w dużej mierze zrzucanie troski jest funkcją stałego umysłu. To nie jest uczucie. Tak samo jak wiara, ona nie, nie rodzi się z uczucia. Wiara może produkować uczucie, również uczucie pokoju. I problem jest taki, że my owszem znamy ten werset i zrzucamy troski w modlitwie na Boga, ale za, za godzinę znowu modlimy się, by Bóg zabrał tę troskę. Miejmy troszeczkę więcej wiary w swoje własne słowa, kiedy modlimy się do Boga. Kiedy raz rzucisz troskę na Pana, raz powiesz Bogu, że to już nie jest moja troska, to jest twoja troska, to za następną godzinę, kiedy znajdziecie pokusa, aby jeszcze raz modlić się o zrzucenie troski, powiesz ale ja przecież godzinę temu zrzuciłem tą troskę. To już nie jest moja sprawa, to jest Boża sprawa. Wiecie, to, to na początku nie jest łatwe, ale jak nauczysz się tego, my pewne rzeczy po prostu musimy przepracować. Jak nauczysz się tego, to to po prostu Boży pokój, tak jak mówi Pismo, tak jak tu obiecuję, pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc Twoich, twoich i myśli w Chrystusie Jezusie. Im więcej poświęcisz trudu na to, aby, aby po prostu właśnie walczyć w bo to jest walka, żeby się nie martwić, nie troszczyć, tym łatwiej ci będzie później chodzić w Bożym pokoju i łatwiej będzie ci sięgać po pokój. Często właśnie jest tak, że te wszystkie troski, zmartwienia, obawy to są zwykłe halucynacje, które nigdy nie mają szans się wydarzyć. Ktoś kiedyś zrobił takie badania i wiecie, okazało się, że tylko 8% z tego, czego się obawiamy, o co się martwimy i tak dalej, ma jakąś realną szansę się spełnić. A 92% to są irracjonalne lęki, strachy, które się nigdy nie wydarzą. 90% zmartwień to jest zmarnowany czas po prostu. Na myślenie o czymś, co się nigdy nie wydarzy. Na strach o czymś, co się nigdy nie ma szans wydarzyć. Warto sobie to wziąć do serca, kiedy następnym razem przyjdzie do ciebie pokusa, by, by o coś się martwić. Więc im bardziej wyćwiczysz się w zrzucaniu trosk, tym bardziej będziesz doświadczał pokoju. I trzeźwy umysł to jest coś, co, ten, co to zrzucanie trosk pomoże nam właśnie w zrzucanie trosk. 1 Piotra 7:8. to jest ciekawe właśnie. Tam też jest mowa o zrzucaniu trosk. 5 rozdział od 7 do 8 wersetu. Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż on ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik, wasz diabeł chodził koło jak lew ryczący, szukający kogo, by pochłonąć. Tu bądźcie trzeźwi. I to jest odniesienie do trzeźwego umysłu. Jest coś, co dawni chrześcijanie nazywali uświęconym, zdrowym rozsądkiem. I Ja zaczynam być coraz większym zwolennikiem tego terminu. Czasami po prostu potrzebujemy się zatrzymać. Jejku, czy naprawdę mój strach jest racjonalny? I po prostu zbadać grunt. I teraz po, podam takie właśnie y, y, kilka kroków do tego, co zrobić, kiedy zaczynasz się niepokoić. Więc po pierwsze skonkretyzuj problem. Co cię właściwie niepokoi? Co jest źródłem tego niepokoju? Co jest źródłem tego, że pokój gdzieś ucieka z twojego serca? Y, już samo skonkretyzowanie problemu może ci pomóc i zobaczyć i, zobaczy, i może twoja sytuacja nie jest jakaś taka straszna i to nie jest powód do niepokoju. Ale jeśli dalej niepokój trwa, a ty już skonkretyzowałeś problem, to oddziel fakty od przypuszczeń. Już o tym mówiłem, że nasz umysł ma taką tendencję do tego, żeby sobie wyobrażać i przede wszystkim, żeby sobie wyobrażać tego, to, co najgorsze. To jest automatyczne, że jak mózg nie ma pełnych informacji, nie ma e, pełnych danych, to on sobie sam będzie produkował. Tak jesteśmy po prostu stworzeni. Jakoś dziwnym trafem podpowiada zwykle te najgorsze rzeczy, które się mogą zdarzyć, a które, jak już powiedziałem, w 92% się nie zdarzą. Bo dlaczego niby miały być najgorsze rzeczy spotykać, powiedz mi, jeśli jesteś wierzącym? I jeśli takie złe przypuszczenie zostanie przyjęte jako fakt, będzie ono drążyć Twój umysł aż do granic wytrzymałości. Więc drugi fakt, oddziel, druga, drugi krok, oddziel fakty od przypuszczeń, co rzeczywiście jest nie tak, a co jest tylko moj, moją jakimś halunem, halucynacją. Po trzecie, określ co jesteś w stanie kontrolować. Jesteś odpowiedzialny za to, nad czym jesteś w stanie sprawować kontrolę, a nie jesteś odpowiedzialny za to, nad czym nie jesteś w stanie panować, kontrolować. Więc określ co jesteś w stanie kontrolować i skup się na tym. Po czwarte, Wypisz wszystko to, co możesz, sobie, co możesz zrobić w związku z daną sytuacją i zrób to. To, co możesz zrobić, co jest w twojej gestii, co jest możliwe do wykonania. I kiedy zrobisz wszystko, co możesz i zostało tylko to, nad czym nie masz kontroli, powiesz to Bogu w modlitwie i oczekuj Jego działania. I oczekuj Jego działania z wiarą. Ponieważ to, czego nie możesz zrobić, to już jest w odpowiedzialności Boga. I w 95% a może i w stu procentach, nie wiem, nie badałem, pokój Boży wróci. Tak więc Boży pokój to jest coś, na co mamy wpływ, no, po co możemy sięgać. Ja mam nadzieję, że Bóg będzie uczył nas, no zresztą cały, to jest proces cały czas. Wiecie, my od Bo, o Bożym pokoju to, to słyszymy od, od w zasadzie od, od początku naszego chrześcijaństwa, prawda, ale ten temat musi wracać co jakiś czas. Dlatego, że, że po prostu, no tak jak mówię, przeciekamy, jeśli chodzi o pokój. Gdzieś nam to wycieka i, i potrzebujemy sobie przypomnieć, jak, jak po tym powrotem sięgnąć. I na koniec przeczytam drugi Tesaloniczeń 3,16. A sam Pan pokoju niech Wam da pokój zawsze i wszędzie. Pan niechaj będzie z Wami wszystkimi. Amen.